A jeśli dom będę miał, to będzie mukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę wiatr gra, a zeg... kiedyś więcej ludzi było, i że to było tak jakby piosenka studencka, turystyczna, poetycka, że studenci głównie się tym zajmowali. Nie było jeszcze właśnie dyskotek, czyli bawiono się przy muzyce żywej, granej na żywo. Potem jak przyszły dyskoteki, to wszystko popsuły, bo no nikt nie, nie dawał z siebie nic. Za, za wyjątkiem ruchu oczywiście taniec jest w porządku, ale e, śpiewanie to była podstawa wtedy, w tych czasach. E, trochę dyskoteki zastłumiły to. Myślę, że to się związało, no, w wielkim stopniu wiązało się z istnieniem klubów studenckich, bo było za czasów właśnie tych naszych studenckich, tych klubów studenckich po, po środkach. Większych i tych średnich było bardzo dużo. To znaczy, no nie wiem, we Wrocławiu to było z kilkanaście chyba klubów studenckich, w których się grało, w których, w których cały czas. Oprócz oczywiście dyskotek idzie, szła dosyć mocna działalność pod tytułem Śpiewanie i to w najróżniejszej formie, bo to, bo to i grano i jazz i to była jakaś piosenka autorska, aktorska i turystyczna, i poezja śpiewana i tak dalej, i tak dalej. I, i mam wrażenie, że, że to w związku z tym, że tych klubów jest mniej, a, a może się mylę, może tych klubów jest dalej sporo, tylko że my nie gramy w klubach studenckich. A góry nade mną jak niebo, nie mogę jakby zabrać go w kilku rolach Pierwsza rola tak, byłego radiowca zajmującego się piosenką studencką Otóż ona bardzo się zmieniła Teraz rola tak zwanego wykonawcy Otóż ona bardzo się zmieniła a także tak zwanego słuchacza. Otóż ona bardzo się zmieniła. Znaczy, zmieniła się oczywiście o tyle, że wszyscy jesteśmy lepiej wyposażeni sprzętowo, lepiej śpiewając, niekoniecznie lepiej piszemy. Sądzę, że problem polega na tym, że nasze pokolenie miało ewentualnie, to, to, to, to z czym miało walczyć, to znalezienie pracy. Późniejsze pokolenia to ewentualne wybory i rządy i chowanie dowodu babci. Natomiast takiej prawdziwej hydry, którą mieli nasi, powiedzmy przodkowie mistrzowie w rodzaju Wojtka Bronomiańska Kaczmarskiego, to, to na szczęście nie było nam dane mieć. Jeśli chodzi o wymagania jakby warsztatowe, no to, to wszystko poszło bardzo do góry, bo, bo ta, ta wczesna piosenka studencka, to wiadomo, grało się na gitarach typu NRD, czy tam gdzieś tam z sowiecji ściągnięte siedmiostron na gitary, przerabiane na sześciostrundę i tak dalej. Ten sprzęt głaśnieniowy to, to, no, to w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, to był, to był śmiech, to, to, to, to maskarada czysta. No. Pierwsza giełda piosenki turystycznej to było tak, że jeden mikrofon, tak zwany mikrofon od magnetofonu Tonette, to był taki pojemnościowy, cholera wie, co to za mikrofon był, na, na kij odmiotły. I pięć osób bardzo szczęśliwa śpiewała, w odległości tam dwóch metrów do tego mikrofonu. No i to jakiś tam głośnik, taka szczekaczka okrągła, jeszcze Hitlera, jeszcze pamiętająca przenosiła, to i ludzie byli szczęśliwi. Także to jest wszystko. No jeśli chodzi właśnie, do czego zmierzam, że, że jeśli chodzi o same możliwości techniczne, to, to, to w ogóle nie ma porównania. No i dobrze, że tak jest, wspaniale. Tak samo instrumenty są lepsze. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze. Więc niec swoń do mnie, Kiedy będę stary. Kiedyś chyba tam, tak mi się wydaje, czuliśmy się taką bardziej zciśnioną wspólnotą. Teraz może troszeczkę luźnie, ale ja wiem, czy mi to oceniać? Moje czasy już się skończyły. Ja mogę, proszę bardzo, tak jak dzisiaj zagrać na imprezie pod tytułem Wspominki, a obecna młodzież no, robi zupełnie inną piosenkę studencką i myślę, że niech tak dalej będzie. Ważne, żeby coś się działo, to jest istotne. Kiedyś ukułem ukru, ukłułem takie zdanie, że na Juvenaliach grają twórcy studencki, czyli tacy, którzy kiedyś, jeden z członków zespołu zaliczył studentkę, mówiąc brzydko i seksualnie. I dlatego są na Juvenaliach. więc ponieważ ja grałem kiedyś w Krachowie przez te całe lata, jako element kilku koncertów, no bo także kiedyś było kilka koncertów różnych profilowanych od muzyki rockowej po muzykę, nie wiem, poetycką, taką stricte mędzono turystyczną, przez piosenkę, nie wiem, taką bukartykowo, bałtroczykowo, czyżykiewiczowo, moją, po muzykę rockową. Pamiętam, że były takie czasy, że w różnych punktach Krakowa były takie koncerty. Teraz właściwie tego nie ma, nawet w mniejszych klubach, gdzie coś takiego kiedyś się odbywało. Teraz tam się chlapiwo, a główna zbiorcza impreza, która kiedyś była jedną zbiorczą imprezą spośród 10 czyli 11 imprez, polega na tym, że przyjeżdża mega gwiazda, czyli biedny Niesklonowany jeszcze Kazik Staszewski Który jakby się mógł sklonować To byłby najbardziej i najczęściej granym postacią Iwenariów pewnie Czego mu życzymy A oprócz tego jest Plankton Lub aspiranci na gwiazdki Którzy zaludniają scenę od godziny 11 do 24 Lub drugiej No i to jest jakby takie coś, że no, Nie ma wyboru, nie? Jest człowiek, że mówimy, że nie ma wyboru w mediach mainstreamowych Ale tutaj także, jeżeli mamy coś do powiedzenia Nie mówimy, że jest tylko jeden słuszny wyznacznik który mówi, że trzeba gitarę przesterować i drzeć ryja. Znaczy, ja kocham ten wariant wyboru, bo lubię gitarę przesterować i drzeć ryja, ale, ale jeżeli do tego darcia ryja jest coś w rodzaju tekstu albo dystansu, to jest jeszcze milej. Nie z ruchu moich ust nie odczytasz już najważniejszych słów Bywali głównie o urokach natury, no i politykowaliśmy dość dużo, takie czasy były. Dzisiejsza studenteria nie musi tego robić, więc robi wszystko, co chce i uważam, że to jest fajne. Kiedyś był inny czas, a to zawsze było takie niszowe jednak, to nie było nigdy nie puszczano przecież ani w radio, ani w telewizji, to nie było takie ogólne, zawsze to było dla takiego grona mniejszego, ale, ale ci ludzie są, bo... Przed my jeździmy, gramy i dobrze się mamy i ludzie są sympatyczni. Właśnie mam, mam często takie bardzo ambiwalentne jakby podejście do tematu. Z jednej strony patrząc na programy telewizyjne i tam przerzucając jeden, drugi, trzeci, osiemnasty, pięćdziesiąty to ja mam wrażenie, że to jest wszystko to samo, że to jest, to jest jedna wielka komercha, taka produkcja dla buraka, po prostu wielkie pastwisko buraczane, no. od buraków dla buraków po prostu. No. Takie mam wrażenie I myślę sobie wtedy, no tak, świat się kończy, świat się kończy, pora już umierać, ale, ale właśnie z drugiej strony okazuje się, że wpadam w jakiś, w jakiś, w jakiś nurcik, w, jak, w jakąś rzeczkę, która okazuje się prowadzi mnie do... Do, do jakiegoś miejsca, gdzie ta rzeczka się poszerza, gdzie, gdzie jest trochę czystej wody. Już nie ty, już nie. To, co robiła Wolna Grupa Bogowina, czyli pisanie o sobie bardziej i o tym, że się ucieka od czegoś ku czemuś, było ciekawsze dla nas niż na przykład dla pokolenia lat 80., które, które miało konkretny problem, prawda, komunistyczno-jakiś tam polityczny. Ja już śpiewałem bez cenzury, wygrałem studencki festiwal piosenki w 1992 roku i nie składałem nikomu do żadnych, żadnych kartek z tekstami, żeby je zaakceptował, więc jakby ta, ten typ wolności na pewno... No zmienił całość. Nie pisze się już tak jak kiedyś powiedzmy ezopowo, czyli pod przykrywką można pisać od siebie, można pisać na temat polityki, nazywając ją po imieniu I jakby, nie wiem, jako, jako dla polonisty tak zwanego, czy to jest lepsze, czy nie, bo zawsze ta forma alegoryczna, metaforyczna wzbogaca człowieka, po co niego poetą o to, że musi coś zrobić, jakiś wysiłek, a nie nazwać to, że pan Józek albo pan Zbyszek jest zły. Natomiast myślę, że się zmieniała tyle, że jest, jest wolna, jest, jest e, lubiana przez tych, którzy ją ch chcą lubić, jest e, pewnie niszczona przez tych, którzy wolą, żeby muzyka była bezmyśl bezmyślna i bez tekstu, więc jakby tutaj pod tym względem zmieniło się raczej to na, na gorsze, że e, gust się że jakbym spauperyzował, czyli dawniej ewentualnie komuniści podciągali część tłuszczy w górę, Usiłując ją odwrócić od spraw politycznych Ale i załóżmy Mieli jakiś element ambicji żeby, żeby do ludzi mówić Trudniej niż ludzie oczekują Generalnie w tej chwili jest taka sytuacja Jak się z dziećmi się postępuje, które chcą lodów prawda? Jak chcą dzieci lodów, to im się daje lody I później narzeka się, że dzieci jedzą tylko lody Nauczyli mnie w szkole niewiele Czytać, pisać i liczyć do trzech więc te duże radości przez wciąż dzielę I te małe tak mnoże wystarczyły dla wszystkich Więc te duże radości przez wciąż dzielę I te małe tak mnoże dla wszystkich złote czasy i piosenki studenckiej, piosenki poetyckiej, krainy łagodności, to wtedy, kiedy można było e, właśnie w tych piosenkach przemycić gdzieś tak zwany zew wolności. No dziś studenci nie mają tego bagażu, dlatego myślę, że piosenka studencka dzisiaj jest trochę radośniejsza, ale zawsze jest prawdziwa, zawsze jest taka jaka co w duszy gra studentom. Jest wiele, wiele poziomów, na których można to zanalizować, wiele poziomów, na których można odnieść do różnych gatunków. Gdzie ta piosenka się, powiedzmy, rozeszła, jeżeli chodzi o e, dobrych tych Zespół Szabasia się Kochana wyszedł z, z tego, co kojarzy Jacek Cygal, więc ktoś, kto był na szczęście odpowiedzialny za masę piosenek, które od e, Krześmia Erdynskiego po, nie wiem, e, Piotra Rubika, e, bez żadnych tam żartów, bo to... Są świetni kompozytorzy, mimo tego, że robią coś w serialach czy, czy coś z kaskaniem, umieją po prostu. Sądzę, że tego typu postacie Jacek Cyganczy czy, czy, czy hmm, z innej bajki, Mormiński Olewicz. To były postacie, które istniały kiedyś i dostarczały słuchaczowi różnych wrażeń na różnych poziomach od turystycznego, autorskiego, balladowego, rockowego po jakiś tam poziom, nie wiem, świadomości. Teraz jakby tego nie ma, jeżeli hmm tekściarzami rok czy postaciami dekady ma być, nie wiem, pani Dorota Rapczewska, która, e, właśnie się pewnie ze względu na zasób słów i nazwać dada, a nie doda, e, bo dzieci malutkie mają taki zasób słów tylko moja, moja, mnie, ja, moje, mi, mnie, nie odchodzi mo, moje, więc jakby tutaj ten element spadnięcia tak zwanego, jak to mówią e, dzieci piszące w internecie, objawił się jakby wyraziście, akurat taki festiwal jak ten jest raczej dla ludzi, którzy Słuchają to, czego śpiewają, to co śpiewają inni, czy też starają się jakoś w słowach szukać porządku większego niż porządek typu będę jakaś tam lub inna. Nie wiem, w każdym razie to jest, to jest takie starcze ględzenie oczywiście, natomiast wydaje mi się, że, że mało jest w takim... Pierwszym, w pierwszym nurcie, tym takim mainstreamie, który kiedyś kreował przez Osiecką czy, czy Koftę gust ogólny, mało jest takiego czegoś, co by teraz docierało jako taki ogólny, ogólny przekaz, powiedzmy, mediów, nie? że jest coś fajnego i jest niefajnego. Akurat z tych rzeczy, które są dobre, nie wiem, do i od kultu, powiedzmy, po komę, patrząc po tak zwanych osiągnięciach wydawniczych czy koncertach, i koma, i kult zawsze działał jakby na obrzeżach biznesu i myślę, że tam mieści się punkt, w którym można mówić o czymś, co jest niezależne. Z chęcią mówienia do ludzi, z sensem, bo ten środek jakoś nam się wyjałowił i generalnie średnio mnie jakby interesuje. No ale może dzięki takim właśnie wytrwalcom, jak e, e, weekend, to po prostu wróci takie śpiewanie gdzieś w domu, w akademiku. Ja mam u studentów. Kraj nam, graj, też jest